W takim żyliśmy świecie. Taśma szósta, ścieżka druga. Zarazem pośrednio daje do zrozumienia, że nie jest całkowicie wykluczona ewentualność jakiegoś porozumienia z Niemcami. Wszystko to stawia zachodnich aliantów w tym trudniejszej sytuacji, że bojowe powodzenie Sowietów jednało im szczere uznanie w społeczeństwach anglosaskich i podziw niektórych Niemców. Obiektywnie w najtrudniejszej sytuacji znalazł się Winston Churchill, Właśnie brytyjska racja stanu nakazuje odroczenie chwili otwarcia drugiego frontu w zachodniej Europie, aż do czasu, gdy pomoc amerykańska stanie w pełni na poziomie wymagań, gdy duch bojowy Niemiec oraz ich wiara w niezawodnie szczęśliwą gwiazdę Führera załamie się dostatecznie, gdy potencjał niszczonego lotniczo-przemysłu niemieckiego pocznie chylić się ku upadkowi. Drugi postulat Stalina budzi również wątpliwości u Churchilla. Nie tylko dlatego, że jest chwilowo przedwczesny, ale i dlatego, że sama perspektywa bezwarunkowej kapitulacji wobec Sowietów musi wzmocnić opór i ducha bojowego Niemiec. Utrzymanie zaś takiej decyzji w tajemnicy nie leżało w interesie Sowietów. Również w odniesieniu do trzeciego żądania Stalina Churchill musiał lawirować. Produkcja wojenna USA pracuje na najwyższych obrotach. Zaspokaja ona przede wszystkim gigantyczne potrzeby własnej armii, floty i lotnictwa. Nadwyżkę dzieli się pomiędzy armie sprzymierzone. Znaczne zwiększenie i tak już bardzo poważnych dostaw dla Rosji musiałoby być połączone z odpowiednimi ofiarami ze strony Anglii. W tych warunkach stosunkowo najłatwiejszy do przełknięcia jest postulat czwarty. Przynajmniej chwilowo nie stoi on w wyraźnej sprzeczności z brytyjską racją stanu. Istnieją jednak umowne obowiązki rządu brytyjskiego wobec Polski. Trzeba więc doprowadzić do tego, by sami Polacy zgodzili się na niewątpliwie ciężkie ofiary wymagane przez Sowiety. Churchill uspokajał swoje sumienie polityczne przeświadczeniem, że jeżeli Polska nie zgodzi się być domeną wpływów rosyjskich, to w danych warunkach geopolitycznych w ogóle istnieć nie będzie jako niezawisłe państwo. Taki pogląd podtrzymywały w nim zarówno pewne zasady filozoficzne zaczerpnięte w młodości z Niemiec, jak również i rozbrajająca łatwowierność wielu osobistości ze sfer rządowych polskich w rady churchillowskie, a nawet w oficjalne wypowiedzi Stalina. Hegel głosił, że sprawa pokonanych w wojnie nigdy nie jest słuszna. Churchill był zbyt mądry, by powoływać się głośno na taką niecną zasadę. Tym niemniej jednak stosował ją w praktyce do Francuzów, Polaków, Litwinów, Łotyszów, Estończyków, Finów, Rumunów czy Węgrów. Aby zaś uchronić Wielką Brytanię przed zarzutem opuszczenia sprzymierzonej Polski w jej najcięższych chwilach, wywierał osobiście najsilniejszy nacisk na członków rządu emigracyjnego, aby sami zgodzili się na warunki Stalina. Tak doszło w 1941 roku do lekkomyślnego podpisania w Londynie umowy Majski-Sikorski. Zapoczątkowała ona cały łańcuch fatalnych i nieodwracalnych już konsekwencji politycznych i wojskowych a im wyraźniej z biegiem czasu ujawniały się tragiczne momenty w stosunkach sowiecko-polskich, tym silniej domagał się Churchill ustępstw, a nawet niepodnoszenia głosów protestu przez Polaków. Gdy w 1943 roku ujawniona została mrożąca krew w żyłach zbrodnia katyńska, Churchill ograniczył się do wygłoszenia wobec ambasadora Majskiego tyrady, że musimy pobić Hitlera, więc nie czas na spory i oskarżenia. W tej samej sprawie pisze Churchill 25 kwietnia 1943 roku do Stalina. Sikorski wycofuje się z zamiaru badania sprawy Katynia przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Po czym dla uspokojenia sowieckiego dyktatora dodaje Badam możliwości zmuszenia do milczenia w sprawie katyńskiej tych polskich pism w Anglii, które napadały na rząd radziecki. Od tej pory Churchill odgrywa rolę rzecznika polityki prosowieckiej coraz jawniej a jego naciski na władze polskie stają się coraz bezwzględniejsze. Na pierwszej konferencji trzech głównych aliantów obradującej pod koniec listopada 1943 roku w Teheranie wszystkie ważne sprawy, jak projektowana przez Churchilla interwencja wojsk brytyjskich od strony Bałkanów, jak sprawa utworzenia po wojnie Federacji Środkowo-Europejskiej, jak podział Niemiec albo aneksja państw bałtyckich przez Sowiety a przede wszystkim całokształt zagadnień związanych z Polską zostały rozstrzygnięte zgodnie z wolą i tendencjami Stalina. Współczesny historyk francuski pisząc o teherańskich sukcesach Stalina dodaje: "Meses le question polonaise, qu'il porte un Jednakże główny wysiłek skupia się na sprawie polskiej. Decyzje te przyniosły Stalinowi zgodę dwóch największych mężów stanu zagarnięcia połowy ziem polskich oraz przesunięcia granicy zachodniej Polski z takim wyrachowaniem, że same warunki zewnętrzno-polityczne oddadzą nasz kraj pod trwały patronat sowiecki. Wszystkie te decyzje uznane zostały za tajne, a na tym tle doszło do wprost paradoksalnej sytuacji w Londynie. Oto, gdy Churchill domagał się z naciskiem od Mikołajczyka uznania przez Polskę nowej granicy na wschodzie, Minister Eden deklarował w Izbie Gmin, że rząd brytyjski sprzeciwia się stanowczo wszelkim zmianom terytorialnym w świecie, dokonanym gwałtem i przemocą. Przypieczętowaniem tego spisku sprzymierzeńców przeciwko Polsce walczącej tak ofiarnie za naszą i waszą wolność stały się układy jałtańskie. Churchill, który jeżeli nie z przyjaźni, to przynajmniej z urzędu, miał być obrońcą sprawy polskiej, przyjął dobrowolnie wspólnie z Mołotowem funkcję prokuratora. Nic więc dziwnego, że w czasie debaty jałtańskiej w brytyjskiej Izbie Gmin, chcąc zamknąć ustalicznym i wybitnym obrońcom sprawy polskiej, Churchill powiedział kategorycznie: Sprawa Rosji jest słuszna i sprawiedliwa. Nieco wcześniej, ale już po Katyniu i Teheranie, Churchill perorował w Izbie Gmin: Nie pozwolę nikomu powątpiewać o dobrej woli Rosji. Dotrzymuje ona każdego zobowiązania, a słowo Stalina jest jak oblig ta wciąż demonstrowana bezgraniczna ufność nie była jednak odwzajemniona. W marcu 1944 roku Stalin powiedział do Dilasa: Churchill jest typem człowieka, który, jeżeli nie będziesz miał się na baczności, ściągnie ci kopiejkę z twojej własnej kieszeni. Podobnie obelżywie wyrażał się o Anglikach, przypisując im m.in. uśmiercenie generała Sikorskiego. Równocześnie Stalin obdarzał rodzinę Churchillów drogocennymi darami – których przyjęcia w wytworzonych warunkach Churchill prawdopodobnie odmówić nie mógł. Związek Radziecki zaś nie umieszkał opublikować pospiesznie tej nieco żenującej korespondencji. Tak więc Churchill pisze do Stalina Moja córka Sara będzie zachwycona wspaniałym podarkiem panny Stalin i zachowa go wśród swoich najcenniejszych i najdroższych rzeczy. Pański przyjaciel i towarzysz wojenny W.S. Churchill Następnie, 19 października 1944 roku, Churchill i jego małżonka, potwierdzając odbiór dwóch drogocennych was od Stalina, dziękują za prezent, po czym Churchill dodaje – Moja nadzieja na przyszły sojusz naszych narodów nigdy jeszcze nie była tak wielka. Nastąpiła więc wyraźna wymiana sojuszników Wielkiej Brytanii na wschodzie. Układ zawarty z Polską w 1939 roku został przekreślony jako bezwartościowy, a przyjaźń z Rosją Stalina została w myśl starożytnego zwyczaju przypieczętowana podarkami. Ale przez subtelny umysł Churchilla przechodziło zapewne ostrzeżenie Timeo Danaos et Dona Ferentes, może? Na całym dziejowym procesie ewolucyjnym lat 40. wyraźne piętno wycisnął osobiście Winston Churchill. Wielu bliskich mu polityków i mężów stanu oddając mu hołd za jego odwagę, mądrość i niespożytą energię, stwierdzało zgodnie, że był on trudny i nieobliczalny, zarówno jako współpracownik, jak też i jako szef. W czasie II wojny światowej scharakteryzował te jego cechy brytyjski generał Alan Brooke, pisząc lapidarnie Bóg wie, gdzie bylibyśmy obecnie bez Churchilla, ale nikt nie wie, gdzie jeszcze możemy znaleźć się razem z nim. Obawa ta nie sprawdziła się dla Wielkiej Brytanii, ale zaważyła złowieszczo na losach obecnych, a jeszcze bardziej przyszłych, narodu polskiego. Ze zjadliwym dowcipem i dużą wnikliwością zanalizował sylwetkę polityczną Winstona Churchilla jego długoletni przyjaciel i szef rządu Lloyd George. Powiedział on kiedyś, że każda posągowa i historyczna indywidualność, jej wartość polityczna i intelektualna zależy od symbolicznego stosunku piasku przydanego do szlachetnego cementu, oraz od sposobu i dokładności wymieszania tych składników. Indywidualność polityczna Churchilla zbudowana była z najlepszego szlachetnego cementu i właściwej proporcji czystego piasku. Tylko wymieszanie obu tych surowców nie było zbyt dokładne. Adolf Hitler Proces coraz głębszej, coraz powszechniejszej demokratyzacji form i treści życia zbiorowego biegu niepowstrzymanymi falami już od końca XVIII wieku. Siła obronna obozu konserwatywnego, obozu omszałych tradycji i utytułowanych ludzi kurczyła się stopniowo. Przedstawiciele demokracji wywodzący swój rodowód z warstw średnich lub z proletariatu obejmowali kluczowe stanowiska w zakresie kultury i nauki, gospodarstwa i finansów, administracji i wojska. Wreszcie w wyniku kataklizmu wojennego z lat 1914-18 w wielu państwach europejskich padły ostatnie okopy trzymane tak uporczywie przez czynniki konserwatywne okopy władzy państwowej kierującej polityką narodową i międzynarodową. Początkowo w Rosji, we Włoszech i w Niemczech, a później w wielu innych krajach całą bezreszty władzę zagarnęli przedstawiciele najradykalniejszych warstw społecznych. Demokraci z urodzenia, rewolucjoniści z powołania, wrogowie wszelkiego ucisku, którego sami byli ofiarami, głosiciele hasła nieograniczonej wolności na przyszłość. Ale pierwsze doświadczenia, choć zapisały się najjaskrawszymi zgłoskami na kartach historii świata, nie wypadły korzystnie. Nigdy bowiem w odległej czy bliższej przeszłości ludzkość nie wycierpiała tylu krzywd i tyle niedoli, nie wylała tylu łez i tyle krwi, co za panowania Hitlera w Niemczech, Stalina w Związku Radzieckim, a Mussoliniego we Włoszech. I w tych przypadkach urzeczywistniło się stare prawidło, że rządzący gnębią ze szczególną pasją i złośliwością te warstwy, z których sami pochodzą. A przecież wywodzili się oni z najszerszych warstw tego proletariatu, który miał się łączyć w imię przyjaźni, wolności, równości i braterstwa. Młodość Adolfa Hitlera upłynęła pod znakiem niepowodzeń życiowych i przeciętności. Nic nie zapowiadało w nim przyszłego wodza światoburczych teutonów i brunatnych koszul, Führera, który umiejętną propagandą i brutalną taktyką w szczególnych warunkach chaosu i bezradności powojennej zdołał pociągnąć za sobą prawie cały naród niemiecki. Urodził się 20 kwietnia 1889 roku w Braunau, małej mieścinie górnej Austrii, na samym pograniczu bawarskim, gdzie ojciec jego pełnił funkcję zwykłego, niebiblijnego celnika. Szkoły realnej, do której został przyjęty, nie ukończył. Do systematycznej nauki nie miał szczególnego zamiłowania. Gdy miał lat czternaście stracił ojca, a w pięć lat później zmarła również matka Adolfa. Próby i starania o przyjęcie go do Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych na podstawie uczniowskiego dorobku malarskiego skończyły się niepowodzeniem. Po śmierci matki Hitler utracił też ostatnią i najskromniejszą podstawę materialnej egzystencji, niezbędnej do kontynuowania jakichkolwiek dalszych nauk. Nie mając przygotowania zawodowego, trzeba było imać się pracy fizycznej. Chciał służyć w cesarsko-królewskiej armii, ale Komisja Poborowa uznała go za niezdolnego do służby wojskowej. Wreszcie uzyskał pracę jako pomocniczy robotnik budowlany. Był to niezwykle ciężki okres dla słabowitego Hitlera, którego wewnętrzne motory psychiczne przetwarzały wciąż gorycz na zajadłą i ślepą wściekłość i nienawiść. Mimo wszystko te ponure lata przyniosły mu kilka cennych dla przyszłej działalności doświadczeń i zdobyczy. Przede wszystkim zrozumiał wtedy znaczenie choćby małej, ale ruchliwej i agresywnej organizacji społecznej. Ponadto mógł przekonać się, że jego pełne sugestywnej emocji i jadu, przygodne przemówienia, czyniły wyraźnie wrażenie na współtowarzyszach pracy, łaknących podświadomie nieokreślonych przemian ustrojowych, które by polepszyły ich byt materialny. Wreszcie tu zetknął się z żywotną jeszcze tradycją masowego ruchu chrześcijańsko-socjalnego – o silnych tendencjach antysemickich, którego członkami byli Idolfus i Szusznik, a sterowanego pod koniec ubiegłego stulecia przez dynamicznego burmistrza wiedeńskiego Karola Lugera. Taka praktyczna zaprawa polityczna trwała kilka lat. Dopiero w 1912 roku Hitler, nie mogąc ani zmieścić swojej nieokrzesanej indywidualności w ramach wiedeńskiej wieży Babel, ani przesunąć się w górę po szczeblach drabiny społecznej. Wylądował na stałe w Monachium, stolicy Bawarii, gdzie łatwiej zarabiał na życie jako pomocniczy pracownik budowlano-architektoniczny. Tam też doczekał się 1914 roku i wybuchu Wielkiej Wojny Europejskiej, a później Światowej, niszczącej systematycznie i bezlitośnie miliony najwartościowszych ludzi oraz narosły w ciągu wieków aktywa cywilizacyjne. Hitler zgłosił się ochotniczo do armii wawarskiej, brał czynny udział w operacjach na froncie zachodnim. Był dwukrotnie kontuzjowany i dwukrotnie odznaczony Żelaznym Krzyżem. Wspomina sam, że na wieść o wojnie padł na kolana i dziękował opatrzności, iż zezwoliła mu żyć w tak bohaterskich i podniosłych czasach. I przejęty nadal wielkim entuzjazmem, prawdopodobnie dziękował opatrzności, gdy wojska niemieckie pogwałciły neutralność Małej Belgii, gdy armaty niemieckie pogwałciły Kalisz wraz z jego cywilną ludnością. Gdy niemieckie łodzie podwodne zatapiały masowo statki i z nimi dziesiątki tysięcy niewalczących, niewinnych ofiar. Gdy dowództwo niemieckie jako pierwsze na froncie zastosowało wojnę chemiczną przy użyciu gazów trujących, duszących czy gryzących. Gdy generałowie Wehrmachtu dyktowali warunki pokojowe w Bukareszcie i w Brześciu. Gdy artyleria dalekiego zasięgu bombardowała Paryż i Londyn, i przy licznych innych podobnych okazjach. Wzburzył się dopiero przeciwko tej samej opatrzności, gdy pod koniec 1918 roku Niemcy po druzgocących klęskach na froncie zmuszone były do kapitulacji bezwarunkowej. Równocześnie zaś z chwilą kapitulacji w kąpień, ucieczki Wilhelma II do Holandii, ogłoszenia Niemieckiej Republiki przez socjalistę Scheidemana, ten sam żołnierz frontowy, który jeszcze wczoraj był szpikiem walczącego narodu, stał się nagle zbędną i bezwartościową, pozbawioną perspektyw życiowych jednostką. Bez konkretnego celu, bezradny Hitler wrócił wtedy do przybranej ojczyzny, do Monachium. Atmosfera w powojennej Bawarii, podobnie zresztą jak i w innych krajach niemieckich, naładowana była elektrycznością. Właśnie w Monachium Kurt Eisner proklamuje Republikę Ludową typu bolszewickiego. Chwilowo Hitler ma znowu powód do dziękczynienia opatrzności. Ochotnicze wojsko bawarskie pod dowództwem późniejszego generała von Eppa likwiduje siłą tę republikę. Mimo to z coraz większym trudem przychodzi orientować się w tym tak niedawno jeszcze Wittelsbachowskim, spokojnym, liberalnym i wzorowo funkcjonującym środowisku wielkomiejskim, jakim było Monachium. Teraz krzyżują się tu prądy narodowo-prawicowe z rewolucyjno-radykalnymi – ścierając się ze sobą na każdym kroku Na zebraniach publicznych, na ulicy, w piwiarniach i kawiarniach zdemobilizowani wojskowi zarzucają politykom a politycy generałom i wojsku dopuszczenie do tak nagłej i potwornej katastrofy wojennej Gniew większości Niemców nie kieruje się w stronę tych którzy tak lekkomyślnie wywołali wojnę ale uderza w tych, którzy ją po tylu zwycięstwach przegrali grzebiąc ostatecznie nadzieję pokoju dyktowanego przez Niemców Cały kraj roi się od licznych i różnorodnych tajnych organizacji. Jedna z nich, działająca pod nazwą Organization Konsul, kierowana przez kapitana Röma, wymordowała wielu czołowych polityków, tak znanych jak Erzberger czy Rattenau, jako rzekomych winowajców kapitulacji Niemiec. W tej atmosferze powszechnej demoralizacji, rozprzężenia politycznego i upadku gospodarczego Przerażająco potęgującej się inflacji i deprecjacji pieniądza w atmosferze codziennego ujadania się, fantastycznych oskarżeń, spisków konspiracyjnych i zamachów, Hitler odczuwa stopniową regenerację własnej osobowości. Czuje się jak ryba uwolniona z zatłoczonej sieci i wpuszczona na głęboką wodę. Jego samopoczucie podnosi się jeszcze wyraźniej, gdy znajduje zatrudnienie w monachijskiej dywizji generała von Eppa w charakterze oficera wychowawczego – Jakbyśmy dziś powiedzieli, politruka. Hitler odczuł po raz pierwszy w życiu coś w rodzaju społecznego zapotrzebowania na swoje wrodzone uzdolnienia. Mając dość znaczną swobodę działania, przemawiał on teraz nie tylko do dywizyjnych kolegów i żołnierzy, ale również stykał się coraz częściej z różnymi jawnymi, i tajnymi, narodowymi i socjalistycznymi, poważnymi lub tylko efemerydalnymi organizacjami cywilnymi, które po nagłym obaleniu starych, omszałych tradycją i autorytetem władz rządzących i partii powstawały w całych Niemczech jak grzyby po ulewnym deszczu. Hitler zatracał też stopniowo swój wyraźny kompleks niższości wobec rodowitych obywateli Rzeszy Niemieckiej, w szczególności wobec wysokich rangą wojskowych. Szybko zdobywał zaufanie przełożonych, dostrzegających w nim przydatny instrument do propagowania opinii o bezgranicznych zasługach i poświęceniach armii niemieckich, w latach wojny oraz do spychania winy za przegraną wojnę na polityków cywilnych i na wszelkie siły anonimowe, a więc na socjaldemokratów, na komunistów, na Żydów i inne organizacje międzynarodowe. A choć może słuszne jest twierdzenie jednego z niemieckich historyków narodowego socjalizmu, że Hitler przejawiał osobiście wiele cech odpychających, a samo jego oblicze było dla jego protektorów i zwolenników powodem głębokiego zakłopotania, to jednak należy przyznać, że Hitler posiadał nieprzeciętny dar wyczuwania podświadomych pragnień i myśli szerokich rzesz ludności niemieckiej, które to pragnienia przetwarzał umiejętnie i zręcznie na aktualne hasła demagogiczne i bojowe. W powszechnym chaosie nieskoordynowanych i wrogich prądów politycznych Hitler obiecywał zawiedzionemu i zgnębionemu narodowi wybranemu otwarcie drogi poprzez rozstępujące się fale Morza Czerwonego do zwycięskiej i triumfującej ojczyzny niemieckiej. W takich codziennych zmaganiach, wysiłkach i pojedynkach słownych, niewychodzących jeszcze poza ramy ściśle lokalne, Hitler natknął się na małą organizację stworzoną przez Antona Drexlera o podobnych tendencjach i celach do jego własnych, tylko jeszcze symplicystyczniej sformułowanych. Po kilku krasomówczych wystąpieniach na zebraniach tej grupy Hitler został dokooptowany do jej zarządu, i nadał jej nazwę National Socialistische Deutsche Arbeiterpartei, w skrócie NSDAP. Odtąd Hitler pracował z wielką energią i gorliwością nad pomnożeniem jej szeregów i znaczenia, a w grudniu 1920 roku, przy wdatnym poparciu finansowym władz wojskowych, nabył dla swojej partii upadający tygodnik Felkischer Beobachter, czyniąc go oficjalnym organem prasowym rodzącego się ruchu narodowo-socjalistycznego. Aktywizując wciąż swoją działalność polityczną i propagandową, Partia Narodowych Socjalistów liczyła w połowie 1921 roku około 6 tysięcy członków, a więc stokrotnie więcej niż w początkowym okresie drexlerowskim. Ten gwałtowny rozwój poczyna niepokoić inne partie i organizacje, szczególnie lewicowe, przeciwko którym skierowane było ostrze ruchu hitlerowskiego. Napięcia rosły ustawicznie, a na zebraniach i wiecach publicznych dochodziło często do bujek. Dlatego też już na początku sierpnia 1921 roku Hitler przy czynnej współpracy i pomocy swego serdecznego przyjaciela, kapitana Ernsta Röma, tworzy umundurowaną partyjną bojówkę pod nazwą SA, to jest Szturm Abteilung. Gdy to przedsięwzięcie w warunkach generalnej demobilizacji lubującego się w formacjach wojskowych społeczeństwa cieszy się wielkim powodzeniem, powstaje pomiędzy przyjaciółmi ostra różnica zdań. Gdy REM, związany ściśle z wojskiem, usiłuje przetworzyć tę organizację w zaczątek zakonspirowanej armii niemieckiej, finansowanej i uzależnionej od dowództwa wojskowego, Hitler chce widzieć w SA formalnie ochronę fizyczną działań politycznych partii, a w istocie rzeczy siłę zbrojną w swojej dyspozycji. Partia Narodowo-Socjalistyczna czuje się na tyle silna, że pod patronatem generała Ludendorfa podejmuje w Monachium 8 listopada 1923 roku próbę zamachu stanu. Ale ani generał Ludendorff, ani Hitler nie wykazali w tym przypadku tej dokładności i precyzji przygotowań, jaką odznaczał się np. Stalin. Zamach nazistowski został zduszony w zarodku. Ludendorff stawił się do dyspozycji władz i został w procesie uniewinniony. Hitler, który początkowo ukrywał się w Ufing, rzekomo panny Hans Stengel, został 1 kwietnia 1924 roku skazany na 5 lat twierdzy z możliwością skrócenia kary do 6 miesięcy w razie wzorowego zachowania się skazanego. Ten proces monachijski stał się równocześnie wielką trybuną propagandową ruchu narodowo-socjalistycznego. Była to wolna mównica publiczna, zezwalająca Hitlerowi na patriotyczne szkalowanie władz państwowych i stronnictw lewicowych przy równoczesnym głoszeniu chwały wojska i peanów na cześć narodu niemieckiego. Cała poprzednia tak kosztowna propaganda nie zdołała spopularyzować partii nazistowskiej w takim stopniu jak ten sensacyjny proces Hitlera. Od razu stał się on bohaterem narodu cierpiącego zarówno pod naciskiem skutków wojny światowej, jak też i z powodu jawnej nieudolności i bezradności władz centralnych. Już 20 grudnia 1924 roku Hitler został zwolniony z najmilszego i najliberalniejszego więzienia w Landschut. Niezwłocznie też przystąpił do odbudowy i szeroko zakrojonej rozbudowy NSDAP i jej bojówek. W latach 1925 27 ogłasza swoją dwutomową pracę pod tytułem Mein Kampf, dyktowaną Hessowi w więzieniu. O jej genezie i wartości pisze Otto Strasser. Był to chaos elementarnych komunałów i niedoważonych reminiscencji uczniowskich, zaprawiony myślami, zasadami i tendencjami takich pisarzy niemieckich jak Chamberlain, Nietzsche, Ratzel, a przede wszystkim szefa wiedeńskiej partii chrześcijańsko-socjalnej Lügera. Temu płytkiemu potokowi słów Hitlera usiłował mozolnie nadać pewien sens polityczny i zwartość pisarską wielki erudyta były ksiądz, a aktualnie nauczyciel, zwolennik ruchu nazistowskiego, Sztemple. Doraźnie Hitler przyjmował ochoczo tę współpracę redakcyjną, ale później nie wybaczył mu znajomości praoryginału i wszechstronnej korekty swego dzieła. To też w okresie Krwawej Czystki, 30 czerwca 1934 roku, kazał go zgładzić. Wielu czytelników i krytyków wypowiada swój bezwzględnie negatywny sąd o tej książce. Georges Valois pisze o Mein Kampf lapidarnie. Ktokolwiek czytał tę książkę, jedyne dzieło Führera, musiał być przerażony ubóstwem intelektualnym autora. Tym niemniej w opracowaniu tym, obok takich ogólnikowych tez jak odrzucenie w Niemczech jako zgubnych wszelkich obcych wpływów katolickich, socjalistycznych, żydowskich i komunistycznych, jak podporządkowanie interesów i uprawnień jednostki potrzebom zbiorowości, jak ustalenie kierowniczej roli państwa w zakresie politycznym, gospodarczym i kulturalnym, jak konieczność unicestwienia wszelkiej opozycji i przejęcia rządu w ręce elity partii narodowo-socjalistycznej i temu podobnych, można znaleźć kilka cennych i ważnych wskazówek znamionujących charakter i tendencję Hitlera, który rzeczywiście zagarnął niebawem totalną władzę w Niemczech za aprobatą olbrzymiej większości narodu. Tak więc jest interesujące, że Hitler obwinił w Mein Kampf byłego kanclerza Reichu Bettmana Holwega o dopuszczenie w 1914 roku do równoczesnej wojny Niemiec na dwóch różnych i odległych frontach zachodnim i wschodnim. Jeżeli głównym celem miało być rozgromienie Anglii, pouczał Hitler, to trzeba było szukać porozumienia z Rosją i odmówić poparcia Austrii z jej narastającymi wciąż konfliktami na wschodzie. Jeżeli zaś atak niemiecki miał być skierowany na Rosję, co Hitler uważa za właściwsze i lepsze z punktu widzenia interesów niemieckich, należało dążyć do przyjaznego i pokojowego współżycia z Anglią. Ale pomieszanie obu tych tendencji politycznych musiało doprowadzić do katastrofy 1918 roku. W pracy tej ujawnił Hitler swoje niepohamowane zamiary agresywne celem zdobycia w Europie przestrzeni życiowej dla Niemiec, które reprezentując najdoskonalszą i najszlachetniejszą rasę ludzką, mają uzasadnione prawo do hegemonii politycznej w świecie. Te i podobne wskazania, rozpropagowane szeroko i umiejętnie, stały się wówczas wyznaniem wiary i pragnieniem dużej rzeszy społeczeństwa niemieckiego oraz tym magnesem, który przyciągał zwolenników do partii nazistowskiej. Z upływem lat rozwinęły się bujne talenty aktorskie i krasomówcze Hitlera. Na wzór uroczystych i dumnych wystąpień czarnych koszul Mussoliniego, noszących starożytne insygnia liktorskie, przeplatane milicyjnymi płaszczami, kapeluszami napoleońskimi. Również Hitler organizował paradne masówki brunatnych koszul zdobnych haken-krojce, masówki obramione zbrojnymi oddziałami S.A. i S.S. zarówno dla podniesienia ducha partii, jak i dla demonstrowania wobec ewentualnych utajonych przeciwników oraz obcych obserwatorów swojej miażdżącej siły i potęgi. Eugeniusz Kwiatkowski, w takim żyliśmy świecie. Taśma szósta, koniec drugiej ścieżki.